jak oceniasz tę nową falę, która teraz przez YouTube'a się wypromowała. Może z może, wami nie będę bardzo, bardzo sypał, bo się bardzo nie znam, ale taki na przykład B jest No proszę do... bardzo, no właśnie to jest tak, tylko wiesz, on się przez samego YouTube'a nie wylansował no, Oczywiście YouTube pomaga teraz młodym artystom, ale ten chłopak po prostu uderzał Gdy zaczynałem to nie miałem nic, każdy się śmiał albo olewał Chodziłem dwie klasy do prywatnej szkoły, bo mama nie chciała Menela, bo mama chciała Najlepiej Nie chciałaby ten blok mnie zeżarł A dzieciaki z prywatnej szkoły potrafiły śmiać się, że mam tani plecak Całe dzieciństwo braciszku miałem przejebrane, a nie miałem pecha Do trzeciej klasy poszedłem normalnie, to śmiali się, że chodzę w dresach Mama poleciała na wyspy, sprzątała kible i spała po śmieciach Babcia się mną zajmowała, bo tata miał w chuju, gdzie jest tego dzieciak Widziałem melange, widziałem brzydkie suki, średnie suki, piękne suki Widziałem każde, prawie zamieszkałem na dnie Prawie zostałem na winklu Gucci nie zmienia niczego, bo byłem tak samo Prawdziwy jak chodziłem w ciuchach kupionych na rynku borek B.O.S, tak, który urodził się wtedy, kiedy była bitwa w Płocku e, Posłuchałem jego parę kawałków, poza niektórymi, które nie są moją gdzieś tam bajką To to jest tekstowo człowiek, który jak będzie konsekwentnie pracował To pff, ludzie, naprawdę Podejrzam na brod, z nowej furze jakoś rok, już nie jeżdżę autobusem Bo już nie muszę, nie wiem ile kosztuje twój kok Spiję sobie sok w nowej furze, nie wiem, bo już nie muszę Ale szanuję tych, co tak jak ja nic nie mieli To, to moi ludzie i w Konie marzenia nie mogą mi uciec co, co? Kto stoi w budzie, gdzie moje mordy? Kto stoi w budzie? Ja piszę tekstja, ziemy matura, technika jak będę powoli budzie Jest, jestem Tak tutaj gadam, co drugi, miałeś tu wejść, ale nie weszłeś Nie jesteś po Hollywoodzie, mój mój pies ma na imię gusta W czemu tak z dupy to w w te wersy? Bo mój mnie imię Gustaw i nawet on bywa od Ciebie mądrzejszy W swojej galerii trzymałem jedynie obrazy nędzy Schowaj swój towar i teksty, schowaj swój towar i zobacz w Meksyk Moje ziomy pchały Maria dzisiaj maria, ja chcę być pchana do tworzy Gram to dla dobrych dzieciaków ze średnich, bogatych i biednych rodzin Nie chcę twojego towaru, ani twoich propsów, chuj mnie obchodzisz Wpadę tutaj zagrać koncert, najlepszy w Polsce, tak to się, się robi na kawałek, wykonanie, luz Ja tutaj kupuję takiego BDS-a. Oczywiście to jest klimat BDS-owski, no i go gonna hate I truskulowe głowy będą kręcić głowami Pisze o mnie każdy polski hipkowowy portal Wada o mnie twoja dupa, koleżanka, kolega i twoja siostra, ja to wróć ten kraj I wtedy, czarno na białym jak kwartaliciewicz Wszedł na stałe, więc wejdziemy A zba litery jak szef Fidelis Nic nie jest za darmo, by ujrzeć obsad Musiałem przepłynąć to szam, bo moja ex nie mogę odebrać Jestem paramet ze skarbą Dawaj papier tu, jak chcesz biwu ty piedą no to kawę w Ale po co ci to, ale po co ci? Bo być większe szansek, gdzieś tak jest Kuiz Ale chuj Znowu dziś pójrzeć pudek Burz rękę wól, to i nie wyjmiesz Nie jesteś królem, Arturem Błójmy nagry wszystko Pójmy nagobie, kiedy gdzie, pójmy nagomy, mówił, że ostatnio mówię jest brzyko, Prze, O zawsze robiłem hip-hop Jak było hejtów 7, 17 czy 70 i będę robił, choćbym miał milion! Jeżeli miałbyś wybrać osobę z tego najmłodszego pokolenia rapowego teraz, z tej nowej fali, z którą byś myśli, że dobrą płytę byś zrobił, dobrze byście się zgrali w duecie, to kto by to był? Bedo sem. Be